Rozdział drugi. Niegodziwość i występki wzrastają, nefici i nawróceni lamanici jednoczą się w obronie przed spiskowcami Gadiantona. Nawróceni lamanici stają się biali i są nazywani nefitami. Tak upłynął 95 rok i ludzie zaczęli zapominać znaki i cuda, o których słyszeli i mniej ich zdumiewały znaki i cuda z nieba gdyż serca ich stały się nieczułe a umysły zaślepione, że zaczęli powątpiewać we wszystko co słyszeli i widzieli i rozumowali, że wszystko to zostało dokonane mocą ludzką i diabelską, aby zwieść serca ludzi szatan nimi zawładną i tak ich zaślepił, że zaczęli uważać naukę o Chrystusie za Niemądrą i daremną. Wzrastała ich niegodziwość i występki i nie wierzyli, że dane im będą inne znaki czy cuda. I szatan zwodził ich, kusząc i nakłaniając do czynienia zła. Tak upłynął dziewięćdziesiąty szósty, siódmy, ósmy i dziewięćdziesiąty dziewiąty rok. I minęło sto lat od czasów Mosjasza, króla Nefitów I było to 609 lat od czasu, gdy Lechi opuścił Jerozolimę A dziewięć lat od czasu, gdy dany był przepowiedziany przez proroków Znak przyjścia Chrystusa na świat I Nefici zaczęli liczyć lata od czasu ukazania się tego znaku To jest od narodzenia Chrystusa, a więc upłynęło dziewięć lat i Nefi, ojciec Nefiego, mającego pieczę nad zapisami, nie powrócił do zarachemli i nigdzie go nie znaleziono. I ludzie pozostali niegodziwi pomimo nauczania i proroctw, które im głoszono. Tak minął dziesiąty rok, także jedenasty rok upłynął w niegodziwość. I stało się, że w trzynastym roku w całym kraju nastały wojny i walki, albowiem spiskowcy Gadiantona stali się bardzo liczni i zabijali mnóstwo ludzi, że pustoszały miasta, a śmierć i rzeź ogarnęły cały kraj. I wszyscy, zarówno nefici jak i lamanici, zostali zmuszeni do walki z nimi. Dlatego wszyscy Lamanici, którzy nawrócili się do Pana, zjednoczyli się ze swymi braćmi Nefitami, zmuszeni walczyć przeciw spiskowcom Gadiantona dla obrony swego życia, swych kobiet i dzieci, aby zachować prawa i przywileje swego Kościoła i jego członków, swą wolność i swobody. I zanim upłynął trzynasty rok, nefitom groziła całkowita zagłada w wojnie, która stała się niezwykle ciężka I stało się, że Lamanici, którzy zjednoczyli się z nefitami, zostali zaliczeni do nefitów I zdjęte zostało z nich przekleństwo, a ich skóra stawała się biała jak nefitów I ich chłopcy i córki byli jaśni, zaliczano ich do nefitów i nazywano nefitami Tak upłynął trzynasty rok i na początku XIV roku wojna między spiskowcami a nefitami stała się jeszcze trudniejsza dla nefitów. Mimo to zdobyli pewną przewagę nad spiskowcami i wyparli ich ze swych ziem, że wycofali się w góry i do swych kryjówek. Tak upłynął XIV rok, a w XV roku spiskowcy Gadiantona przyszli walczyć z nefitami i zdobyli nad nimi przewagę wskutek niegodziwości nefitów i niezgody, która pośród nich zapanowała. Tak upłynął piętnasty rok i tak nefici byli doświadczani i miecz zagłady wisiał nad nimi i lada chwila miał ich porazić za ich niegodziwość.